Kalendarz adwentowy Inside Baseball. Dzień dziesiąty. Znalazłem grę. Co to znaczy, znalazłem. Czekałem na przecenę na tą grę bardzo długo. Ona jest w Early Accessie i jest zrobiona przez twórców gier, które, w które ty mogłeś nie grać. Nazywają się Ori. Ori and the Blind Forest. Ori and the Ja, ja, ja, ko, ja kojarzę w ogóle. Ostatnio mnie wyskoczył. To jest taki izometryczny, izometryczna gra. Nie, to jest, jest platformka. Trochę... Metroidvania. To, są, to, Aha, jest, to jest seria dwóch gier, które były robione dla Microsoftu przez, tak, przez to studio właśnie, e, którego nazwy teraz nie pamiętam. E, I te gry są przepięknie zrobione, są bardzo fajne. Jeżeli grałeś w Hollow Knight i się odbiłeś, to te gry bardzo cię mogą wciągnąć, bo dają podobne doświadczenie, ale są troszeczkę bardziej liniowe i naprawdę super. Nie, no, Ale jest zrobione. izometryczne, nie? izometrycznie, o, nie. jak patrzę. Nie no, Ori kojarzy. A, a nie Ori no, czekaj, na razie robić no wprowadzenie, to... daj się porwać historię. O, psanę, Słuchaj, więc czekałem, wiedziałem, że robią action RPG izometrycznego, troszeczkę wyglądającego mm -hmm. jak Diablo, tylko z dużo ciekawszą grafiką. I, tak, tak. I, I to było w Early Accessie, więc troszeczkę chciałem, wiesz, poczekać może na jakąś promocję, żeby kupić sobie tą grę, nie chciałem grać w grę w Early Accessie zbyt wcześnie, bo to zawsze rujnuje później doświadczenia na koniec. I teraz jest promocja, przynajmniej była, chyba jest jeszcze przez parę dni. I ta gra jest tak przyjemna. O, Bo ja zrozumiem, że to jest po prostu Diablo Dark Souls. To są Dark Souls. Nie, gdyby, gdyby, gdyby Diablo i Dark Souls miały dziecko. Tak, tylko no. że bardziej Dark Souls. Widok jest jak w Diablo, co, co mocno wpływa na rozgrywkę, ale wszystkie tak. mechaniki są bardzo inspirowane, inspirowane Dark Soulsami albo żywcem wzięte z Dark Soulsów. Pamiętam. Była kiedyś taka gra, chyba Severance się nazywała? Severance. Ale to była, to była taka, ona, ona nie była w izometrii chyba. To była jeszcze, to była, to nie, nie, to nie ta, to, to Severance to był taki gotyk, ale była jeszcze taka gra, która Legacy of Cain chyba takie, taki, taki klimaty. pierwszy. Może... a pierwszy tak. W każdym razie No Rest pierwszy. for the Wicked nazywa się gra. Jest naprawdę godna polecenia. Jeżeli nie lubicie grać w early Accessy to możecie jeszcze poczekać, ale w tej chwili jest w grze dosyć dużo grania. Jest tak z 15 do 25 godzin. Ja szczerze mówiąc doszedłem dosyć daleko, zacząłem drugą postać na innym buildzie, przeszedłem tą drugą postacią grę. Teraz gram znowu na ale pierwszej. to jest multi czy single? single. W tej chwili single, ale zaraz wchodzą beta testy koopa i potem będzie pvp. Oni nad tą grą pracują dosyć powoli. Ona ma update'y dosyć, co jakiś czas ma takie duże update'y do... wypuszczające kolejne części świata. Ale to co jest, jest bardzo grywalne i ciężko mi powiedzieć czy radzę kupić ją teraz na promocji, czy radzę poczekać aż będzie skończona, bo no po prostu świetnie się przy niej bawiłem. Jest. Generalnie z takimi grami, jeżeli masz czas, to polecam ją zobaczyć. Jeżeli to jest tylko 10 godzin, a trafia ci do biblioteki, to czasami fajnie jest ją przejść teraz. potem, jak wyjdzie nowa gra, to dostać praktycznie nową mechanikę, nową grę, więc to zmienia bardzo dużo. Tak, poza drukiem, jest bardzo Tide replayable. trochę działa. Dark? Serial? Dark? Nie, Dark Tide. Ten. A, Warhammer. Warhammer. Tak nie grałem. Warhammer Dark, Dark Tide. No właśnie, ja za każdym razem, jak patrzę na coś, to on. Zmienia jakąś, zmienia jakąś mechanikę, wchodzi jakaś nowa klasa, zmieniają na przykład system klas. I nagle się okazuje, że niby jest to ta sama gra, ale trochę inna. No, no w sumie no wciąż mechanika główna jest taka sama, nie? Tak, więc dużo jest takich gier, które, trochę, które się trochę zmieniają, nie? W każdym razie polecanka ode mnie. To prawda, że ja też, ja też jeśli chodzi, bo tu Salem pisze, że do V Rising nigdy nie wróciliśmy i ja też tak miałem, że ja wziąłem V Rising gdzieś tam w early accessie, przeszedłem cały kontent i nigdy nie wróciłem, ale co jakiś czas mi wyskakuje i nawet bym wrócił. Jest sporo nowego contentu wydaje mi się. Ja grałem ostatnio z, z, z Mateuszem ze Szczecina i tylko to jest taka gra też, że jest grind niestety. Jest grind, ale możesz ustawić sobie ten grind prze, przed grą. Możesz sobie bardzo zminimalizować wiele rzeczy w ustawieniach serwera. To nie wiedziałem. Co polecam? To nie wiedziałem. Po prostu... Że, że ta... po prostu minimalizujesz resursy, tak? Ustawiasz, że więcej i... i... resursów wypada. To znaczy, że wypada ci na przykład trzy no, no, no. razy tyle resursów, kiedyś na drzewo. Nice. I ustawiasz, że kraftowanie zajmuje dużo mniej czasu. I wtedy wciąż jakby, jakby... Wciąż wrzucasz, wiesz, drzewo do tartaku i idziesz zrobić mm -hmm. misję, ale kiedy wracasz, to to wszystko jest już zrobione i masz gotowe surowce, żeby budować rzeczy. Co jest, no ciekawe. po prostu usprawnia grę. Są takie rekomendowane, wiesz, żeby też nie zepsuć sobie całego balansu, to są rekomendowane na forach. Ludzie podają, co, co polecają zrobić. Polecam. Fajnie, fajny motyw. To, to, to, to, to ciekawe. Jeśli jeszcze, bo mówiliśmy o Dark Tide, to teraz chyba jeszcze jest Vermintide 2 na free, na Steamie. Ja yes. uważam, że obydwie gry, Dark Tide i Vermin to są stosowe gry po prostu do zabawy. Są. są. Ty się wciągnąłeś bardziej niż ja, ale, ale też mi się ja wkręciłem się, Ja wkręciłem się w oba, a w Dark Tide w ogóle. To miałem tak, że jak yy, wjechałem bardzo mocno do tego stopnia, że yy, no grałem na tym najwyższym poziomie trudności, konsystentny jakby w tym. To, były taś, to jest coś, czego nie zagrażę z dzieckiem trochę. No bo Nie. poziom. Po, Dark Tide 2 to chyba mogę powiedzieć, że była dla mnie najbardziej wymagającą grą, jeśli chodzi o. No bo Dark Souls, na no jak umrzesz, no to umrzesz i potem masz chwilę odpoczynku, ale w Dark Tide misja to jest dosłownie. Pamiętam, że to było potrafiło być 40 minut czasem, one ona są między 20 a 40 minut. Potrafi trwać w zależności od obciążenia, hmm? ale to potrafi być 20-30 minut. Constant attention, słuchania, uwagi i tak dalej. Wchodzi w ciebie taki trochę motyw, że wpadasz w taki flow, w którym no, cały czas operujesz coś, cały czas coś się dzieje. Jak tylko się rozluźnisz, zrobisz mały błąd, oddzielisz się i tak dalej, to stawki mogą być duże. Ale uczucie, kiedy właśnie przejdziesz taki wysoki poziom misji, jeśli te ten, ten narrator podkręci ci i. E, e, podkręcić poziom trudności, no to naprawdę dobrze to działa, nie? Mhm. Tak, pamiętam, że mówiliśmy na to reżyser, kiedy jeszcze było Left 4 Dead. Left 4 Dead, tak, był na reżyser, to była taka gra nie? tego typu, w którą ja się wciągnąłem po uszy i w żadną inną później ja już nie że... tak głęboko. Ja uważam, że Dark Dead jest po prostu sztosem, nie? Polecam. Jedna też, me, me, jedna też wizualnie z ładniejszych gier tego typu, nie? Mm, jeśli mm -hmm. też chodzi o uniwersum Warhammera i tak dalej, to wszystko działa, nie? Pewnie. Warhammer ma dużo dobrych gier teraz. Oj, uważam, że to jest że to dopiero jeszcze się to zaczyna, nie? Jasne, jasne, jasne. Potem, że wyjdzie Henry, wyjdzie ten, ten, jeżeli Henry Cavill zrobi ten serial i tak dalej, to to ma szansę do wejścia naprawdę mocniej w mainstream. Tak jak ma, jeźdź, wejdzie w takie... mainstream.